Patrząc na soję, czasem chciałoby się zapytać, czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? No bo tak, dopłaty do roślin bobowatych są, chemia dla soi jest, firmy skupujące są, soja użyźnia glebę, no użyźnia. W związku z tym, dlaczego rolnicy jeszcze masowo nie rzucili się na soję, no, skoro na dodatek jeszcze roślina to jest mało nakładowa. W związku z tym pozwala oszczędzić, no chociażby na nawozach azotowych, o innych korzyściach nie wspominając. O to pytam Przemysława Gawlasa ze Stowarzyszenia Danube Soja. Dlaczego to nie działa, skoro powinno działać? To jest bardzo dobre pytanie, nad którym ja się zmagam od, od, od jakiegoś czasu, gdy próbuję sobie zastanowić się, czemu to nie chce ruszyć. Tak? Była taka tendencja jeszcze w 2015 roku, gdzie właśnie weszły te dopłaty i bardzo chętnie rolnicy, wtedy był największy udział SOI w uprawach w Polsce. Natomiast rok był no, zły dla uprawy w ogóle wszystkich jarek i tutaj wszyscy ci, co zaczęli, no tak naprawdę się sparzyli. I to może być jeden z czynników, że poszła fama, a kurczę, na SOI to tam trzeba uważać, bo to nie nie wyszło, zebrałem tyle, nie, się nie opłaca. A to jest tak naprawdę naj, najgorsze, co może być, jeżeli na starcie się spali coś. Niestety ten 2015, dosłownie mówiąc, soję trochę spaliliśmy, bo było takie słońce, że ona bardzo mocno, mocno popękała, osypywała się i po prostu nie było dobrego plonu, więc myślę, że to jest jedna z tych odpowiedzi, że po prostu ten początek był nie najlepszy teraz staramy się odbudowywać to pokazując rolnikom jak, jak naprawdę jakie są korzyści, to co Pani tutaj wszystko wymieniała bo tak jak w swojej prezentacji pokazywałem, agrotechnika jest przygotowana, tak? Mamy odmiany, które już na większości terenów w Polsce się nadają do uprawy mamy technologię zbioru, mamy skup mamy przetwórstwo tej soi, bo wiadomo, że soje, żeby skarmiać trzeba przetworzyć, więc tak naprawdę brakuje nam tylko tych hektarów o które musimy po prostu walczyć, żeby z powrotem niejako wprowadzić tą roślinę po raz kolejny do naszego płodozmianu, bo się opłaca. Albo soję mieliśmy już w płodozmianach na terenie naszego kraju? No tak, przed wojną mieliśmy 3000 hektarów, przed drugą wojną światową, żeby, żeby nie być gołosłownym. Mieliśmy około 3000 hektarów, no ale z, z tego względu, że soja była zawsze traktowana jako roślina oleista, więc tutaj w Europie mieliśmy lepszą, mamy lepszą, mamy rzepa, który daje więcej oleju, stąd odeszliśmy, bo nie było takiej potrzeby używania soi jako, jako źródła białka, bo wtedy bardzo powszechnie stosowało się raz mączki mięsnokostne, a dwa po prostu stopień hodowli zwierząt był zupełnie inny, był bardziej ekstensywny niż teraz, więc nie było takiej potrzeby i stąd Europa odeszła od soi. Teraz po kryzysie związanym z mączkami mięsnokostnymi no wróciliśmy i soja stała się tym głównym źródłem białka, takim naj, najbardziej pasującym do wszystkich grup zwierząt i najłatwiejszym w stosowaniu. No i tutaj jest coś, co my tak naprawdę wprowadzamy niejako sprowadzając jeszcze raz tą soję do Europy i propagując uprawę, mówiąc o tych wszystkich korzyściach związanych z samouprawą, ze stanowiskiem, jaki zostawia, z dobrą cenę sprzedaży nasion, bo tak na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że opłacalność soi jest na poziomie powiedzmy pszenicy ozimej, rzepak jest, jest, jest, jest bardziej opłacalny na dzień, jeżeli oczywiście da dobry plon, natomiast soja jest tak naprawdę drugim na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o dochodowość. Patrząc z perspektywy polskiego rolnictwa i tej potężnej ilości zbóż, które uprawiamy, które powodują, że mamy ich nadmiar to powoduje, że cena jest niska to upieranie się rolników troszeczkę przy tych zbożach, no wydawałoby by się, że w sumie powinni, powinni oni raczej szukać innych, innych rozwiązać i ta soja akurat bardzo dobrze się wprowadza natomiast no, trzeba ich jeszcze trochę przekonać, myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat wraz z różnymi programami rządowymi oraz z tym co rynek tak naprawdę potrzebuje, bo tutaj wiadomo, że rynek kształtuje bardzo mocno ten rozwój tej soi, to się będzie powoli zmieniało, tak? Będziemy odchodzili na rzecz soi, właśnie z, szczególnie, jeżeli chodzi o zboża, no bo 70 parę procent udziału zbóż na naszej strukturze zasięgu, no to nie jest do, dobra ani dla ziemi, ani dla cen, ani dla niczego. Trzymając akurat przykładu zbóż, tutaj też większości są to jednak zboża paszowe, a przykładem dosyć podobnym, gdzie rynek sobie, a rzeczywistość sobie, jest jęczmień browarny, którego moglibyśmy w naszym kraju uprawiać wystarczająco, żeby obsłużyć wszystkie nasze browary krajowe i jeszcze eksportować, a mimo to w większości go importujemy. Podobnie jest z białkiem. Spokojnie moglibyśmy wyprodukować całkowicie polskie białko, i praktycznie być niezależnymi od importu, a mimo wszystko musimy białko w większości importować. Podobne zjawisko? Coś w tym jest tak naprawdę z tego względu, że tak jak pokazywałem na, na, na prezentacji, żeby zastąpić całkowicie import soi, śruty sojowej do Polski, potrzebujemy około miliona, miliona sto tysięcy hektarów soi u nas tutaj uprawiane. Wiadomo, to, że to nie jest tak dużo. Z jednej strony nie jest tak dużo, bo to jest około tylko 10% naszego całego areału, ale z drugiej strony patrząc na to, że w zeszłym roku mieliśmy 16 tysięcy hektarów, no to jest jednak ogrom. Dlaczego chcemy wprowadzać ją do płodozmianu? Jest to, że właśnie ona powinna iść, powiedzmy, na grybach średnich lub lepszych, z tego względu, żeby ją włączać do płodozmianu przed tymi roślinami bardziej wymagającymi, jak np. przed pszenicą, czy przed rzepakiem, bo później wyniki uprawy tamtych roślin, jako po, po soi, są o wiele lepsze, tak? Soja zostawia świetne stanowisko i dzięki temu można po prostu jej się bardziej opłaca uprawiać właśnie na tych glebach, gdzie właśnie później uprawia się rzepak czy pszenica o zimą, z tego względu, że po prostu ona da bardzo fajny efekt, efekt następczy, stąd też nie na, na, na, na powiedzmy właśnie nieużytki, czy tam powiedzmy słabsze gleby, no bo ona tam nie da swojego potencjału, swojej możliwości, jeżeli chodzi o plonotwórcze. no a chcielibyśmy zbierać około tych trzech ton, tak naprawdę, a nie, a nie dwóch, tak? Ale wracając do tych liczb, bo to się 700 tysięcy hektarów roślin bobowatych tak naprawdę zostało zrobione łubinami. Soja wzrosła niewiele, no poprzednio było to kilka tysięcy hektarów, tutaj niecałe 20 tysięcy hektarów, ten próg 100 tysięcy hektarów, to i tak jest w dalszym ciągu konkretne wyzwanie. Jest. Te 700 tysięcy to nie tylko ubinami, bo tutaj proszę pamiętać, że prawie chyba 380 tysięcy z tego to były bobowate drobno nasienne. Tak? Także tutaj, tutaj, tutaj one chyba w większości zrobiły, no bo to jest najłatwiej i najłatwiej było po prostu zrobić, bo to nie sztuka też uprawić łubiny, czy tam groch, czy bobik, tylko później trzeba to sprzedać jeszcze. Na dzień dzisiejszy potencjał polskiego przemysłu paszowego nie jest taki, żeby w takich ilościach zagospodarować te ziarna, tych roślin. Natomiast jeżeli chodzi o soję, nie ma problemu, bo my w przypadku soi nie musimy przemysłu paszowego zachęcać, ani przekonywać, bo nie ją używają na, na co dzień. Technologie przerobu w Polsce soi są takie same, jak, jak, jak, jak za oceanem. W ten sam sposób się przerabia. Można, można nawet być bardziej elastyczny, bo tak to tylko ściągamy po ekstracyjną siutę sojową natomiast możemy tutaj robić albo z ziarno pełnotłuste albo robić makuch sojowy także tutaj te możliwości są troszeczkę szersze no i przewóz nie trzeba przekonywać tak? on jest przygotowany, tylko musimy mieć ten produkt tylko musi być jeszcze ilość i dokładnie, musi być w miarę sensowna ilość No teraz z całym tym boomem na, na produkcję pasz non-giemo soja tutaj uprawiana w Polsce jak najbardziej się dobrze wpisuje w to tak? zaczęliśmy od bydła, bo tam powiedzmy udział soi i śruty jest najmniejszy w dawkach Natomiast myślę, że sukcesywnie będzie, będzie to przechodziło także do innych, innych gałęzi, no ale to jest związane z tym, że musi być podaż SOI tutaj, tutaj ze strony rolników.